Cześć, witam wszystkich w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego, czyli na platformie zbierającej wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj mówi do Was Sylwek i zapraszam Was do wysłuchania odcinka, w którym postaram Was się przekonać do tego, abyście dali szansę komiksowi Pandora pana Kamila Dukiewicza. I zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że ten komiks ukazał się i to z kilku powodów. Przede wszystkim autor. Pan Kamil Dukiewicz jest bardzo obiecującym artystą młodego pokolenia i mówię obiecującym nie dlatego, że mam jakieś wątpliwości, że ewentualnie jego kariera jako rysownika nagle niespodziewanie zatrzyma się czy coś takiego, ale dlatego, że do tej pory pan Kamil głównie zajmował się rysunkiem, a Pandora tak naprawdę to jego pierwszy większy debiut, jeżeli chodzi o ogarnianie całości. On w tym komiksie odpowiada zarówno za scenariusz, jak i właśnie za warstwę wizualną, rysunki, kolory, więc można powiedzieć, że jest to taki jego pierwszy poważny sprawdzian tego, jakim on jest artystą, jak prezentuje się jako artysta, i nie będę tutaj nikogo trzymał w niepewności, dla mnie pan Kamil zdał ten sprawdzian na piątkę i naprawdę wierzę, że z roku na rok o tym twórcy będzie coraz głośniej, tego należy sobie życzyć. Oczywiście jak ktoś śledzi rynek polski komiksowy, to oczywiście kojarzy pana Dukiewicza. Ostatnie jego nazwisko mogliśmy widzieć w horrorowej antologii Rzezin, ale też mniej więcej dwa lata temu pojawił się taki tytuł jak Black Hunt, nagrodzony Złotym Kurczakiem, czyli tą nagrodą przyznawaną komiksom niezależnym. Ale ja tego komiksu od razu mówię, że nie czytałem, czego bardzo żałuję i Tutaj nie jestem w stanie w jakikolwiek sposób odnieść się do niego czy też porównać ten wcześniejszy styl pana Kamila z stylem obecnym. Hmm, zakładam oczywiście, że pan Kamil się rozwinął, zaliczył progres, ale jak bardzo tego dokonał i czy na przestrzeni tych dwóch, trzech lat jego styl uległ skonkretyzowaniu, do tego niestety nie będę w stanie się odnieść. Na pewno autor rozpoczynając pracę nad Pandorą podszedł do tego z rozmachem, bo komiks, o którym dzisiaj Wam opowiadam, to tak naprawdę dopiero pierwszy tom. Na końcu, na ostatniej stronie tego albumu dostajemy już zapowiedź drugiego tomu i przy tej zapowiedzi dostajemy nawet pół zdania sugerującego nam, że ten drugi tom ma być również tomem ostatnim, więc wychodzi na to, że przynajmniej jeszcze dwa albumy przed nami. Z czego? Jeszcze raz powtórzę. Ja się bardzo cieszę, bo dawno nie dostaliśmy nowej, stworzonej przez artystę młodego pokolenia polskiej serii komiksowej, tak mocno idącej w klimaty science fiction, konkretnie czerpiącej z konwencji obecnej bardzo mocno w space operach. I właśnie ta tematyka fantastyczno-naukowa to kolejny element, który sprawił, że ja właśnie po ten komiks sięgnąłem i właściwie wciągnąłem go przy jednym posiedzeniu, bo tak jak przed momentem powiedziałem, Dawno nie miałem okazji czytać polskiego komiksu, który szedł właśnie w takie klimaty. Prawdę mówiąc, ostatnio z SFI, nie licząc serii, który bliżej do mainstreamowego superhero, niczegoś bardziej niezależnego, czytałem prawdę jedynie tytuły związane ze światem Inkala, które u nas wydaje Screen Comics i właściwie to tyle, więc... Albo po prostu gdzieś nie zauważyłem takich tytułów, albo mnie jakoś one do siebie nie przekonały, a pan Kamil Dukiewicz zrobił to niemalże z miejsca od razu, więc tak jak mówię, ja jestem bardzo zadowolony, że ten tytuł się ukazał i mieliśmy szansę, czy mamy szansę do tej pory się z nim zapoznać. I żeby domknąć ten luźny wątek powiedzmy wstępny, doprecyzuję oczywiście, że wydawnictwem odpowiedzialnym za ten tytuł jest Kultura Gniewu, która wydała Pandorę pod koniec listopada 2025 roku, więc całkiem niedawno. Pewnie jak słuchacie tego podcastu, to do tego czasu przeczytaliśmy już całą masę opinii na temat tego tytułu i naprawdę trochę mi wstyd, że dopiero teraz dwa miesiące po premierze Wam o nim opowiadam, ale przez święta, przez Nowy Rok i, i na szczęście delikatne, jedynie problemy ze zdrowiem jakoś ten podcast odkładałem w czasie, ale w końcu jest, więc jak jeszcze nie znacie tego albumu, to mam nadzieję, że właśnie tym swoim długim monologiem choć trochę zachęcę Was do tego, abyście go poznali, bo to jest naprawdę bardzo bardzo dobra rzecz. No dobra, ale o czym właściwie jest ten tytuł? Bo to, że czerpie on z konwencji science-fiction, to po prawdzie bardzo takie szerokie stwierdzenie, pod które można właściwie podpiąć wszystko, co tylko ma związek z fantastyką naukową. Więc tak już przechodząc do konkretów. Jak dowiadujemy się już na samym początku, miejscem akcji jest Ferus, pustynna planeta, która znajduje się pod kuratelą, opieką, pod nadzorem Egidy. No i od razu wiem, co sobie myślicie. Pustynna planeta, to już było, to znamy, więc jest bardzo swojsko i rzeczywiście te pierwsze szybkie skojarzenia z Duną mocno cisną się do naszych głów, bo nie dość, że wspomniany Ferus to właśnie planeta pustyna, to dodatkowo już na pierwszych stronach tego komiksu widzimy jakichś ukrywających się wojowników, którzy do złudzenia, naprawdę do złudzenia przypominają Fremenów. Trochę może też ludzi pustyni ze świata Gwiezdnych Wojen, w zależności od tego, Jakimi fanami, jak wielkimi fanami danego uniwersum jesteśmy. Kim oni są, tego początkowo nie wiemy, ale doskonale rozumiemy, co robią. Walczą z protektoratem i wszystkimi, którzy służą protektorowi to jest komuś ważnemu, komuś na kształt imperatora, który ma zdanie ostateczne we wszystkim. I z tego, co widzimy na tych pierwszych planszach. Radzą oni sobie całkiem nieźle. Oczywiście tracą oni ludzi, ale też od razu czujemy, że są to ci dobrzy, więc intuicyjnie im kibicujemy. Co do samej jeszcze planety, na moment wrócę właśnie do tego Ferusa, to oczywiście nie jest on przyjaznym miejscem. Jak zauważa jeden z bohaterów, nie jest to planeta ogród, gdzie człowiek po prostu żyje sobie spokojnie, na łonie natury, wszystkiego ma w brud, etc. To jest planeta, właściwie na której, gdzie człowiek się właściwie nie ruszy, tam jest narażony na działanie tak zwanej pustynnej śmierci, która jeśli się przed nią nie będzie chroniło, to szybko doprowadza właśnie do śmierci tego nieostrożnego, ale jakoś mieszkańcy Ferusa sobie radzą. Zakładają osady, starają się nie rzucać w oczy, kibicują nawet zawodnikom podczas lokalnych sportu walki, które w ogóle by the way wyglądają trochę jak takie nowoczesne, podrasowane technologicznie walki gladiatorów, a także właśnie od czasu do czasu buntują się przeciwko temu wspomnianemu przeze mnie protektorowi i tak ogólnie wygląda świat, w którym pewnego dnia pojawia się młoda dziewczyna z zagadkową przesyłką, która jak możemy podejrzewać, może pomóc Ferusianom, czyli tym ludziom pustyni w walce z protektorem? Czy rzeczywiście te małe zawiniątko, ten cenny ładunek, który ona niesie przechyli szalę na stronę tych dobrych? no Tego dowiecie się czytając tą właśnie historię i kolejne tytuły z tej serii. Na pewno tym, co rzuca się od razu w oczy, to właśnie te ciągłe skojarzenia z tytułami różnymi franczyzami, tak dla uproszczenia, które zawojowały świat SFI i, i fantazy i mówię tutaj oczywiście o takich światach jak Świat Gwiezdnych Wojen czy Dune, choć też pewnie kilka innych również by się nam nasunęło na myśl podczas lektury. Myślę też, że tak naprawdę każdy, kto choć trochę kojarzy czy te odpowiednie filmy, czy książki, to dostrzeże właśnie te podobieństwa, tak? Pytanie, czy będą one dla niego czymś na minus, to już zupełnie inna kwestia. Przyznam, że ja sam kilka razy właśnie złapałem się na tym, że nie wiedziałem właściwie, co sądzić o tych podobieństwach. Szczególnie miałem problem z wizerunkiem tych złych z protektoratu, ale ostatecznie w trakcie lektury po prostu stwierdziłem, że na dobrą sprawę każdy złol jest podobny do jakiegoś tam innego złola, więc no, nie będę się, stwierdziłem, czepiał. Ta popkultura cały czas gdzieś się przenika, te motywy wzajemnie na siebie oddziaływują, przenikają się, no, więc trudno tutaj tak naprawdę mówić o stworzeniu czegoś super oryginalnego, no i przede wszystkim no, trudno mówić o stworzeniu historii, która byłaby właśnie osadzona w przyszłości, w świecie kosmosu, w space operze, która pokazując walkę dobra i zła, nie nawiązywałaby do tych klasycznych powieści. No, moim zdaniem bardzo trudno coś takiego jest wykombinować na nowo, ale to nie oznacza, że te powieści, które czerpią z pewnych wzorców są złymi powieściami i na przykład nie są warte uwagi. Wręcz przeciwnie, bo tak jak mówię, Pandora jest naprawdę świetnym komiksem i fajnie bawi się tymi klasycznymi motywami i ta historia jest przede wszystkim ciekawa. A od siebie dodam, że najbardziej zainteresowała mnie historia dziewczyny, tego dziwnego czegoś, co ona niesie oraz relacje, jakie zaczynają łączyć dziewczynę z innymi postaciami z tej historii. Jak na komiks, który właśnie oferuje taką mało skomplikowaną intrygę i który ogrywa fabułę prostymi schematami, uważam, że owe relacje to naprawdę dobra rzecz. Świetnie zostały one przedstawione, nie są one przesadnie wydumane, nie czuć, że są to jakoś relacje skonstruowane na siłę czy, czy dla zabicia czasu, czy coś takiego, wypadają po prostu naturalnie. Widać, że pomiędzy niektórymi bohaterami coś jest na rzeczy i to Coś pewnie też będzie właśnie rozwijane w kolejnych tomach, więc na ten moment ja jestem zaintrygowany, naprawdę bardzo dobrze to wygląda. I jeszcze jedna uwaga, bo chyba dziwnie to troszeczkę zabrzmiało, co przed momentem powiedziałem, mianowicie fabuła Pandory pomimo swojej właśnie prostoty jest wciągająca. Owszem, konflikt w niej zarysowany nie jest czymś nowym. Byliśmy jego świadkami w różnych formach i pan Kamil Dukiewicz na pewno na nowo nie wymyślił koła, ale mamy polską space operę od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu mam wrażenie, że taka historia na polskim rynku się nie pojawiła. Mamy historię dramatyczną, gdzie nie każdy wychodzi cało z każdej opresji. Mamy społeczność potrzebującą pomocy i radzącą sobie tak jak radzą sobie po prostu takie społeczności właśnie w takich komunach czy wspólnotach. Mamy postaci działające z determinacją, poświęceniem, oddaniem sprawie. Ich misja, ten cel, do którego zmierzają, jest oczywiście dla wszystkich jasny i bardzo konkretny, ale sama droga, która czasami jest drogą spokojną, taką, która służy pokazaniu może nie tyle samego konfliktu, co jego stron, jest też czasami drogą po prostu spektakularną i wydaje mi się, że ten właśnie taki miszmasz tej historii z jednej strony dramatycznej, z drugiej troszeczkę taki bardziej spektakularny, widowiskowy, to jest coś na pewno bardzo na plus, jeżeli chodzi o ten komiks. Jeżeli zaś chodzi o stronę wizualną, o której też trzeba koniecznie powiedzieć coś w podcaście o komiksie, od strony wizualnej ten tytuł Również wypada dobrze. Podejrzewam, że dla fanów komiksów frankofońskich, nie wiem, powiedzmy komiksów rysowanych przez Hermana, ten komiks może wydawać się prosty rysunkowo, bo chociażby nie oferuje on aż tylu detali, aż takiego tła jak na przykład Seria Jeremiach, czy powiedzmy nawet mainstreamowe komiksy Marvel Action, ale moim zdaniem też nie do końca tak jest. Tak? To nie jest tak, że to tło jest zupełnie pozbawione tych detali. W zasadzie jakby tak rozkładać ten tytuł plansza po planszy to można dojść do prostego wniosku, że jak zawsze te tło jest mniej lub bardziej wyraziste w zależności od danej sytuacji. No, co to dokładnie oznacza? Mianowicie chodzi mniej więcej o to, że jak powiedzmy jesteśmy na pustyni i obserwujemy pojedynek strzelaniny pomiędzy dwiema rywalizującymi ze sobą frakcjami, to rzeczywiście to jest powiedzmy mało szczegółowe. Tak, no z raz z uwagi na miejsce całego tego pojedynku, dwa z uwagi na fakt, że w tym danym momencie, w tej danej scenie mamy po prostu skupiać się nie tyle na otoczeniu, co właśnie na strzelaninie, na działaniach tych postaci pierwszoplanowych i to one powinny być na pierwszym miejscu i nie powinno nas jako czytelników właściwie nic innego rozpraszać. Natomiast gdy akcja spowalnia, gdy zaczynamy powiedzmy zwiedzać lokacje tego świata, Ferusa, to sytuacja zmienia się i to dość mocno, bo nagle postacie nie są już gadającymi głowami, które są rysowane na jakiejś kolorowej plamie, ale są ulokowane w bardzo konkretnym, bardzo wyrazistym miejscu. To, to może być właściwie cokolwiek, czy właściwie jest cokolwiek. Namiot jakiegoś bohatera, jakieś pomieszczenie wspólne, na przykład jadalnia, co tam się jeszcze pojawiają. Jakiś warsztat, jakaś arena walk. Dosłownie cokolwiek, nawet bez większego znaczenia. Ważne jest to, że wówczas ta postać nie operuje w takiej pustej przestrzeni, tylko zostaje wrzucona no, w konkretne coś, w konkretne tło, no i przede wszystkim ważne jest to, że wówczas pan Kamil Dukiewicz nie idzie na skróty i pokazuje, że jak wymaga tego sytuacja, to potrafi on podejść do tematu bardzo dojrzale i tak skrupulatnie, tak z właśnie takim namaszczeniem drobiazgów i to też dobrze wygląda. I wiem że też, że pewnie jak teraz mnie słuchacie, to zastanawiacie się, o czym w ogóle ja gadam i czemu tak mocno uczepiłem się tego tła, ale... Dla mnie faceta, który średnio czyta po dwa, trzy komiksy tygodniowo, a czasami może nawet i więcej, takie kwestie jak tło, na którym są rysowane postacie jest bardzo istotne, bo wiem doskonale jak łatwo skopać komiks zbyt takim nonszalanckim podejściem do tematu. Owszem, jak komiks świadomy jest komiksem operującym prostą kreską, nie wiem. Weźmy na przykład festiwal pana Jacka Świdzińskiego, to oczywiście nie czepiam się tu, ale Pandora jest imo zupełnie innym komiksem, inaczej rysowanym, poruszającym zupełnie inne treści i mimo wszystko nastawionym troszeczkę na innego, na innego odbiorcę. I dla mnie właśnie takie nie pójście na skróty, nie pójście na łatwiznę i zwrócenie uwagi zarówno tak na postacie, jak i na tło, na którym one są rysowane i przedstawiane, i to w jaki sposób one są prezentowane, jest bardzo istotne. I naprawdę się cieszę, że pan Dukiewicz nie zawalił tutaj tematu. Można było to zrobić, tak jak mówię, bardzo prosto skupiając się tylko powiedzmy na walkach, na prezentacji tego pierwszego planu, natomiast całe tło, cały drugi plan zepchnąć na torboczny i nie zwracać na niego uwagi. W tym komiksie tak nie jest i naprawdę mamy bardzo dużo planszów kadr, które odsłaniają przed nami ten cały świat i to jest naprawdę naprawdę rzecz godna pochwały. I tak jeszcze na moment uczepię się rysunków czy, czy scenariusza, bo mam wrażenie, że troszeczkę w opiniach internetowych padały zarzuty, pod adresem właśnie fabuły i prostoty rysunków. Ja chciałbym bardzo tutaj przypomnieć wszystkim, czy zaznaczyć, może tak będzie lepiej brzmiało, że Pandora nie jest, wydaje mi się, jakimś komiksem awangardowym. Pandora jest imo zupełnie innym komiksem, inaczej rysowanym, poruszającym zupełnie inne treści, Mimo wszystko nastawiony na trochę innego odbiorcę. Więc, tak wracając jeszcze do tego tła i rysunków, gdyby pan Dukiewicz no, zaczął iść na wspomniane skróty, ograniczając swój komiks tylko do przysłowiowych, gadających głów na byle jakim tle, to podejrzewam, że zebrałby on naprawdę duże cięgi. Na szczęście tak się nie stało i komiks wygląda naprawdę dobrze, co jeszcze raz podkreślę. Może się podobać i myślę, że będzie się podobał, więc ja czekam na jego drugą część, która jak nic się nie zmieni, to ukaże się jeszcze w tym roku, więc jestem bardziej niż pewien, że jeszcze o tej historii w konglomeracie usłyszycie. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości. Czytajcie Pandorę. Cześć.